Wiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 20 kwietnia. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pracownicy szpitali powiatowych od dziś na czarno. Protest ma zwrócić uwagę na sytuację finansową placówek. Ulewy możliwe na południowym zachodzie. Służby w gotowości przed ewentualnymi podtopieniami. Iran bojkotuje rozmowy pokojowe z Amerykanami, twierdzi rządowa agencja. Negocjacje dziś lub jutro w Pakistanie. Czarny tydzień w szpitalach powiatowych w kraju. Personel od dziś w ubraniach w takim kolorze. Rusza akcja protestacyjna, której celem jest ochrona pacjentów i sprzeciw wobec obecnej polityki finansowania służby zdrowia. Organizatorzy uspokajają, że akcja nie będzie miała wpływu na pracę szpitali. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich jest sceptyczny, jeśli chodzi o skuteczność protestu. Mam nadzieję, że ich protest będzie skuteczny. Niemniej wydaje mi się, że z racji tego, że ochrona zdrowia jest zakładniczką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 Iran odrzucił propozycję drugiej rundy rozmów pokojowych z delegacją amerykańską. Takie informacje przekazuje rządowa irańska agencja IRNA. Tymczasem premier Pakistanu, gdzie miały odbyć się negocjacje, rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu, przekonując go do kontynuowania procesu pokojowego. Premier Pakistanu Shephas Sharif poinformował w mediach społecznościowych, iż rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Masudem Pezeshkianem, Przekonywał go do powrotu do stału negocjacji z Amerykanami. Wcześniej prezydent Donald Trump także w mediach społecznościowych ogłosił, że amerykańska delegacja jest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 Czasem władze Izraela ogłosiły, że pozostają wciąż w stanie wojny z Iranem. Tomasz Sajewicz, Polski Radio. Szef Policji Patrolowej Ukrainy podał się do dymisji. Jefgen Żukow podjął decyzję w związku z działaniami funkcjonariuszy, którzy podczas zamachu w Kijowie w sobotę pozostawili cywilów w niebezpieczeństwie. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać jak dwóch policjantów podczas strzelaniny uciekło z miejsca zdarzenia. W sobotę w jednej z dzielnic stolicy mężczyzna otworzył ogień, zabijając pięć osób, po czym zabarykadował się w pomieszczeniu supermarketu i wziął zakładników. Kolejna ofiara zmarła w szpitalu. Napastnik zginął podczas szturmu. Mniej Polaków niż w ubiegłym roku wybierze się na majówkę. Wynika z danych Travelist.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 nad zachodnią, południową i częściowo centralną polską chmury, z których popada deszcz chwilami intensywnie. W pozostałych częściach Polski bez opadów od 8 stopni w Gorzowie do 13 we Wrocławiu. Autopromocja.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 Dobry wieczór, Samocha w programie trzecim polskiego radia przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wspólnego słuchania muzyki i opowieści o muzyce, bo ich jak to u nas nie zabraknie. Nie zabraknie także bardzo ważnego kontekstu filmowego, ponieważ w naszym studiu Przemyśliwieckiej zrobiło się gęsto, więc nie przedłużajmy tego stanu niepewności. Mikołaj Trzaska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Olo Walicki. Dobry wieczór. I Macio Moretti. Dobry wieczór. Czyli Roybert Trio w komplecie. Jakże miło jest was widzieć razem. Ciebie również, Jacku. Macio Dla, czasami do nas zagląda, bo ma bliżej pewnie niż Mikołaj i Olo z Gdańska. Na ciebie częściej słyszymy, bo... Tak już jest, że jak nie zobaczysz, to usłyszysz stare przysłowie pomorskie. Roybert Trio to nazwa, którą znamy od kilku lat, ale od niedawna jest z nami wasza pierwsza płyta, zatytułowana November. Może zacznijmy od początku. Pomysł na wasze wspólne granie nie był nowy. Oczywiście to nie było żadne zaskoczenie, ale czy połączyła was reaktywacja Łoskotu, do którego dołączył Macio? Przypomnę, o festiwalu w 2017 roku, potem koncerty, między innymi w studiu imienia Witolda Altosławskiego w 2018 roku, czy jednak na rodzinę Roybert Trio trzeba szukać gdzieś indziej? Przy okazji, audycję rozpoczęła kompozycja Kisząc Kwiaty, czyli fragment koncertu Łoskotu z OFA z 2017 roku. Tak naprawdę my się spotykaliśmy w różnych konfiguracjach. Jak wiadomo, przez te lata, jeszcze wcześniej, jeszcze przed Łoskotem, graliśmy w różnych składach. No, Mikołaj Zolem Olem to już w ogóle od urodzenia się Ola znają. Ale my, my graliśmy w różnych konfiguracjach. Chyba pierwszym takim naszym spotkaniem w trio to było pewnie... Jakieś szalone zastępstwo za Rafaela w szafarze, chyba był taki koncert kiedyś, no nie, gdzieś w Niemczech, że Olo zastąpił Rafaela, bo Rafael nie mógł i zagraliśmy sobie takie trio. Ale wydaje mi się, że pierwszy koncert już taki, jakby gdyby, rojberowy, to było powtórzenie tej sytuacji, to była chyba sytuacja covidowa i koncert w Elbongu, w Galerii L gdzie chyba była dokładnie ta sama sytuacja, że Rafael chyba po prostu zachorował. I to też miał być pierwotny koncert szofara, który się nie odbył, więc zamiast Rafaela znowu przyjechałem po latach ja. I, i to, to jest takie dziwne, no bo my przecież się spotykaliśmy pra, pra, prawie codziennie, czy prywatnie, czy mu muzycznie, a jednak y, z powodu... Choroby Rafaela Rogińskiego mo można poczuć coś świeżego, nowego i założyć no, nowy zespół, więc to w ogóle już jest absurdalne do kwadratu. Ale Nie, tak no, się stało. Nagłe zastępstwa to rozpoczynały wielkie kariery przecież. Tak, tak. Błogosławieństwo, błogosławieństwo świata muzycznego. Choroba. Pomysł wydawał się niby oczywisty. Gracie muzykę Mikołaja pisaną do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Mikołaju, miałeś potrzebę przeniesienia tych tematów w obieg koncertowy, nadania im drugiego życia? Trochę to skrócę, bo rzeczywiście historia jest na tyle śmieszna, że to jest tak naprawdę jakby się dobrze temu przyjrzeć pomysł Ola Walickiego, który powiedział, Mikołaj, słuchaj, ja tak, ja, bo jest taki skrupulatny, kapitalny sposób, taki żywy, nie taki pedantyczny, powiedział, że słuchaj, ja tak sobie posiedziałem, posiedzę sobie, spiszę te tematy, które ty napisałeś, zrobiłeś dla Wojtka Smarzewskiego i, i ty się ich nauczysz. I to ci zrobię na sekso na altowy, na który chcesz, ale spędźmy trochę czasu i będziemy to grali, bo to jest fajne, bo myślę, że to jest tak ludzie będą chcieli tego posłuchać. Żeby było jasne, że ty się nauczysz swoich tematów. Tak, że ja się wreszcie, mm. ja wreszcie potraktuję siebie w jakiś sposób poważnie i ono się cudownie zajął. No i, I trochę też było to jakby naturalne, że, że Macio będzie z nami. Nawet, ja nie wiem, czy to był taki pomysł, żebyśmy, czy taka myśl nam jakby zakwitła, że będziemy się zastanawiali, kogo wziąć do tego. Ale z racji tego, że właśnie znaliśmy się, to było jasne, że, że Macio i i dalej już nie pamiętam. Pamiętam ten moment, kiedy razem przegrywaliśmy sobie te, te, te, te tematy i Olo mówił, Mikołaj, to nie jest ta nuta, to nie jest ta tu, nuta, którą tam wsadziłeś, posłuchaj tego. I to było fajne. Posiedzieliśmy trochę nad tematami do... Wcześniej też Olo przecież brał udział w różnych sesjach filmowych. No i to jakoś naturalnie zaczęło iść i niedużo czasu właściwie minęło od tego momentu, kiedy ta muzyka stawała się filmowa już bez tego mojego kontekstu, tylko zaczęliśmy, chyba to nie jest tylko moje odczucie, ale wydaje mi się, że nasze, że trochę jest tak, że my mamy jakieś taki bardzo silne zaplecze wewnętrzne, wizualne, że my jakoś patrzymy na to, co gramy i miałem takie poczucie, że nasza muzyka jest bardzo opowieścią, że jest bardzo historią i zaczęliśmy grać muzykę, która po prostu do naszych, naszego filmu. i tak tak bym tutaj się Ale zatrzymamy. też było tak, teraz jak to mówisz, to sobie przypomniałem, że rzeczywiście to nie było takie od początku, że my jednak trzymaliśmy się tych struktur bardzo mocno, tych, tych tematów. I było jakieś takie nagranie, to było jedno i chyba jakieś były takie, zaczęły się dziać takie koncerty, na których nagle się orientowaliśmy, że jest 20 minuta, a my jeszcze nie doszliśmy do tego pierwszego tematu, który powinniśmy zagrać i to było takie, że ale to trochę potrwało zanim się tak y, otworzyliśmy na to, żeby się nie skupiać koniecznie na tych formach takich szczątkowych, ale jednak formach tworów Mikołaja. To, to chwilę, to musi się, że tak powiem, chyba ograć z, z tematem. Ale potem powstała jakby taka druga wolta, że jak już żeśmy zaczęli te tematy ogrywać, to powstała w, na, w nas taka chęć urywania się od tego i kontynuowania dalej własnej opowieści. Tak, tak. I stąd się narodziła też taka... Znaczy, rozpoznaliśmy taką swoją możliwość, że jesteśmy w stanie komponować na żywo, raz, nawet trójkę, że z tego wychodzą no, melodie, nawet nie tylko melodie nie tyle sola, ale całe aranżacje i całe formy. I zaczęliśmy się w tym kąpać i cieszyć się tym, I, i cieszyć się przede wszystkim tym, że możemy zrobić to na żywo przed publicznością i że zaczynamy poprzez to ciągłe ćwiczenie tego przed ludźmi, przed sobą, zaczynamy w tym podróżować, budować te klocki, pozostawiając je tym samym żywymi. Ale to wychodzi z tego ciekawa opowieść, bo to historie opowieści improwizowane Mikołaja. Ty przeniosłeś, zapisałeś, dałeś z powrotem autorowi, żeby się ich nauczył, a później znowuż te opowieści zamieniły się w improwizację z tego, co mówi Mikołaj. Tak, bo to jest tro trochę tak, jakbyśmy, wiesz co, te, te me melodie spisane, to jest tak, jakbyśmy ukonstytuowali naszych bo bohaterów, kilku, których mamy do, do dyspozycji i przy przychodzimy z tymi bohaterami na koncert, i rozpoczynamy za każdym razem właściwie nową, kolektywnie tworzoną opowieść, historię, jakby kolejny odcinek tego serialu, gdzie mamy już bohaterów, których znamy. Znam, znamy te fragmenty me, me, melodii, Na, natomiast. To co się wydarzy w danym odcinku, w danym koncercie, no, no to jest jak gdyby nowy scenariusz i to już jest jak gdyby wymyślane na żywo, kolektywnie przez nas i jak gdyby też przy współudziale publiczności, która jednak reaguje i zachęca nas do tych czy innych zachowań dźwiękowych, czy performatywnych wręcz. I to jest taka na naprawdę niesamowita rzecz, że udało nam się wytworzyć wspólny język naprawdę kolektywnego sposobu komponowania na żywo całej formy koncertu. Od początku do końca ze wszelkimi jak gdyby, formalnymi składowymi, ze wstępami, z rozwinięciami, z nawiązaniami do, do wcześniejszych wydarzeń, akcji, z powrotem głównego bohatera albo głównej me melodii. Dla mnie wciąż jest tak, że kiedy włączam sobie nasze nagrania, to jest tak, jakbym oglądał film. To tylko tyle, że no, jak gdyby nie ma bezpośrednio przekazu wizualnego, ale to wszystko, co dzieje się w, w, w tej warstwie dźwiękowej, jest właściwie pełną, gęstą narracją, pełną zwrotów. To jest taka dla mnie niesamowita rzecz, że finalnie można powiedzieć, że czy my gramy te tematy od Smarzowskiego, czy nie, to tak czy owak ta muzyka jest filmowa w stu Stuprocentowo, już. Czy teraz też siadasz i zapisujesz nowe tematy Mikołaja, czy ten etap macie już poza sobą? Że w tej chwili już zespół działa na innych zasadach. Wydaje mi się, że jest coś podobnego, że teraz na, na, nawet jak zaprzęgamy... No, Mikołaj jak cały wad... czas pisze przecież. Więc... To, może tak, czy pan coś pisze? To jest takie pytanie bardziej do pisarza, ale okej, okay, to spróbuję. Nie pytałem, tylko tak, tylko stwierdziłem. Dobrze, Jacek, no. ale ja się czuję absolutnie zaszczycony tym pytaniem. Ciekawe jest to, że być może jesteśmy w tej chwili na etapie spisy tego, co zagraliśmy właśnie mm -hmm. I, i, i szukanie ciekawych momentów w tym, co nam się udało gdzieś na chwilę znaleźć i gdzieś to poszło w zapomniane, natomiast zostało na nagraniu. To jest też ciekawe. Nie pierwszy raz robią artyści takie rzeczy. Też to nam pozwala trochę zatrzymywać się na tym, że łapiemy jakieś, chwilę jakiejś żywości, po czym próbujemy ją zamknąć w jakiejś formie. I, I będziemy patrzeć, co dalej się będzie z tego działo. Ja. Okej, okay, bo trochę jest tak, że muszę się przyznać, ta muzyka, która pojawia się w filmach Wojtka Smorzeskiego, nie do końca jest przeze mnie napisana. Ona jest zrobiona, to znaczy ona. Ona powstaje z tego, że to jest jakby żywa reakcja na obraz. Niektóre rzeczy wynikają z tego, że są po prostu zagrane, a potem powtórzone, czy właśnie dopiero potem zapisane. A mogę ja skomentować... No, skupom, nie, bardzo nie, bardzo bo, bo ja sobie wręcz jak gdyby stworzyłem dla własnych potrzeb, żeby łatwiej mi się komunikować i mówić o tym, co mam na myśli. Taką wartość kompozytorską, jak komponowanie w afekcie. Mówię z pełną powagą. Jest ta, ta, taka rzecz, że jak gdyby, biorąc pod uwagę cały... No, mówię o sobie. Cały, cały mój bagaż doświadczeń, umiejętności, grania różnych stylistyk i tak dalej, i tak dalej. Siadam y, przed komputerem, czy z kartką papieru z ołówkiem i z, zaczynam komponować. I to jest wszystko takie racjonalne, przemyślane i cały ten bagaż ciągnę z, z, ze sobą. I krótko mówiąc, komponowanie w ten sposób jest, powiedziałbym, dla mnie samego bardziej przewidywalne. Mniej zaskakujące, mniej inspirujące. Hmm. Więc to, co my mm, potrafimy zrobić, czyli komponować na żywo, w trakcie improwizacji, to jeszcze kolektywnie, pozwala nam dojść do takiego, jak gdyby, wiesz, lekkiego oderwania od tej kontroli i tej świad świadomości i komponowania właśnie odrobinę w efekcie, na fali pewnych emocji, korzystając w pełni świadomie, dopuszczając element przypadku. I nagle, kiedy bierzemy takie nagranie i zaczynamy je spisywać i sobie patrzcie, co my tam zagraliśmy. jest takie, wow, co ja zagrałem, bo normalnie bym tego nie, nie wymyślił, takie to dziwne, to no musieli. bo niby tak, jak powinno być, mhm. ale jeszcze coś dodane, jeszcze urwane, jakieś krzywe i właśnie to jest charakterystyczne i to jest ciekawe, więc, więc no tak, wydaje mi się, że jest tak. pomaga, no bo, mhm. to, bo tak. rzeczywiście zaczynają zaczyna się rykoszety z, z jakichś strądów, na które by się nie wpadło. I to jest, tak bardzo przydatna. No dobrze, rozpoczęliśmy jak wspomniałem od Łoskotu z 2017 roku. Jak wam się tego słuchało? No kurczę, mi się bardzo fajnie słuchało. No ja że w ogóle nie, nie rozmawiałeś ta, z nami, ta, ja jakbyś się... tego nigdy nie słuchał. Bo ja nie pamiętam zupełnie mhm. tego yy, i tak z, faktycznie się od, odłączyłem, założyłem słuchawki i chciałem sobie przelecieć, co tam się działo, tym bardziej, że ten koncert był naprawdę w, improwizowany, praktycznie tam, no nie pamiętam, żeby tam były jakieś takie, z, coś, były jakieś szczątki, z, yy, ale generalnie nie to był improwizowany set zupełnie, więc byłem tak. ciekaw właśnie, co my tam wykombinowaliśmy. No dobrze, to nie zdejmuj słuchawek, bo teraz Ballad Band Mistake. Od tego rozpoczyna się płyta Robert Trio. Samoha w programie trzecim Polskiego Radia, a razem ze mną w studiu Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Macio Moretti, czyli Roybert Trio w komplecie. Tak rozpoczyna się wasza płyta, November. Ten temat, który pojawia się i który y, dominuje, to jest temat filmowy czy wymyślony przez was w studio? To jest temat wymyślony przez nas w studio. On po prostu został zagrany. To, to mm. nie jest to, że my go wymyślaliśmy czy <śmiech> próbowaliśmy. włączyliśmy zapis. Tak taśmę, tak zwane. I wyszło to. I to, i to była ta melodia, która... z filmu? To znaczy, tam się rzeczywiście pojawia na końcu ślad z filmu Wojtka Smarzowskiego. Trochę na zasadzie takiego żartu został dołożony po prostu kawałeczek soundtracku. Um, chodzi o Wołyń. Mm -hmm. Może powiem tak szybko, że zanim my znajdujemy ten temat, to czasem on pojawia się od razu i już wiemy. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy grać, to wiemy, że to jest temat i że to jest forma, a czasem musimy trochę poszukać. I ten moment, i ten element szukania, i ten moment znajdywania jest dla nas bardzo interesujący. I to jest jeden z tych tematów, który... Ok, tam jest dwie albo trzy godziny muzyki i myśmy z tej masy materiału po prostu wybrali... Te, naszym zdaniem, najciekawsze fragmenty. No jeszcze wersja kompaktowa różni się od winylowej. Tak. To już jest dodatek. Tak, tak z tak tym, jest. że jest odwrotnie niż zwykle. Zwykle jest tak, że na kompakcie jest trochę więcej niż na płycie winylowej. A to jest odwrotnie, mm -hmm. ponieważ mamy do czynienia z dwoma płytami winylowymi i na tej czwartej stronie, czyli ciemnej stronie płyty winylowej, bo wiadomo, że już tam wysłaliśmy rakietę na Księżyc, które ma zobaczyć tą drugą, niewidzialną stronę, czwartej strony winela są rzeczywiście rzeczy, które są no to, to, to nie była nasza pierwsza sesja, tak, z której większość mhm. tego materiału jest na płycie. My tych sesji zrobiliśmy co najmniej chyba jeszcze za dwie. A gdzie one się odbywały? Tak, z której fragmenty są na tych dodatkowych mhm. stronach dziewięciu płyty. Yy, nagrywana była u Ola w studiu, tak. a wcześniejsza sesja, nie wiem, czy my u mnie coś nagrywaliśmy też, czy, nie, czy to były nie. koncerty? Nie, to raczej było tak, że mieliśmy dużo materiału w też koncertowych tak. i jakoś tak to wszystko było nagrane, ale jakoś nie mieliśmy takiego impulsu, żeby rzeczywiście usiąść i to złożyć do kupy i w sumie dopiero ta sesja radiowa... E, tak nas zmotywowała, żeby, żeby rzeczywiście było tyle tego materiału i tak w sumie interesujące. Też podeszliśmy do, do tego, do formuły 3, a trochę z, o, z innej strony. Daliśmy trochę więcej instrumentów, w ogóle tak jakoś mhm. oderwaliśmy się od takiego kontrabas, saksofon, perkusja, od takiego trójkąta. Ujęcia dokumentalnego. Jak, tak, jak, dokładnie. Jak, że, że... Czyli że nagrania powstały w radiu. Tak, tak? nagrania powstały w radiu, w, w studiu, w którym nagrywa się słuchowiska i w sumie to chyba też duch tych słuchowisk Legendarno stupsku, gdzie Andrzej Brzoska realizuje tak, od lat tak. słuchowiska, mhm. czyli mamy do czynienia ze startami kamieni, yy, ekskluzywnymi mikrofonami, Drzwi. starymi parasolkami, za stare zasłowy. To jest coś wspaniałego. Mhm. Także to była część nagrań, no i część z tej pracowni mojej śmiesznej w środku lasu, w środku miasta w Gdańsku. <grym> A to jest w ogóle ta, taką prywatną pojadę, bo to jest dla nas ważne. Ta pracownia jest y, 300 metrów od pracowni Mikołaja w Gdańsku. Jak, jakoś tak jest, że przez całe życie Mikołaj i ja lądujemy obok siebie. Poznaliśmy się w domach położonych nie wiem, w odległości też 300-400 metrów od siebie we wdzydzach Kiszewskich, bo tam nasi ojcowie Masz. budowali pracownie artystyczne w 70-tych latach. I my jako mali chłopcy tam się poznaliśmy. Później się spotykaliśmy w ASP, gdzie mój ojciec uczył, a Mikołaj studiował w gdańskiej ASP. Później się spotykaliśmy na ulicy, gdzie... Mikołaj grał na alcie, kupionym za pieniądze zarobione w Norwegii, przy pomocy malowania chyba domu. To znowu czy, czy było 500 takiego. metrów od twojego miejsca na starówce. To było 500 metrów od mojego tak, domu na grobie mm. pierwszej. I tam grał Tymon na kontrabasie, Mazol na klarnecie, Mikołaj na alcie, chyba Yamaha to była? Czy coś takiego? No, Złote. Wszystko jedno. Enerdowski. Ja wtedy byłem klarnecistą <śmiech> jeszcze. I byłem ma latem, i przyszedłem po coś, nie wiem, po klucz od domu do mojego taty do SP, a tam był Mikołaj i mówi, chodź, idziemy na ulicę, tam będziemy grać. I oni grali obok Cepeli na ulicy Długiej w Gdańsku i grali My Favorite Things. Kiepsko. Pamiętam, że słabo to brzmiało, ale byli wysocy, duzi i fajni. No i tyle, a ja miałem 14 lat. Mhm. I to tak trwa. I stąd też jest nam tak łatwo komponować, bo my po prostu wiemy o sobie bardzo dużo i nie musimy zgrywać i jakoś kreować siebie wzajemnie, bo my już od dawna się obnażyliśmy. Przed no, no, sobą. no, no, no. no. Także <laughs> przede wszystkim. Tak I to na ulicy, i to na ulicy wtedy, kiedy rzeczywiście bardzo źle grave things byłam niedawno obnażony. To prawda, to, to prawda, rzeczywiście masz. trzeba się trochę obnażyć, żeby coś razem zrobić, to takiej rzeczy nie, nie da się stworzyć, kiedy jesteśmy pełni obron różnego rodzaju i pewności siebie, która jest strasznie zgubna. To ładnie powiedziałeś, to trochę kradnę ci, ale chcę też powiedzieć, i bardzo mi na tym zależy że Powtórzę słowa, trochę biorąc z tradycji Tomka Gwincińskiego, który był członkiem bardzo ważnym zespołu Oskot, że najlepszą muzykę robi się z chłopakami z podwórka. Mm -hmm. Trochę to jest to, o, co nas łączy z Wojtkiem Smarzowskim, że cały czas jest, jest, jesteśmy trochę na tym podwórku i obyśmy na tym podwórku byli ciągle jak, jak najdalej właśnie w takim... No, to prawda, Olo, że jak się ukrywa, że nie, nie mamy co ukrywać przed sobą, więc stać, stać nas na takich bardzo dużo bezbronnych ruchów, które są chyba najbardziej twórcze, więc nie musimy nikogo specjalnie udawać, bo to udawanie nie pomaga, a możemy stać przed sami sobymi, sobami, przed sami sobymi, tak jak jesteśmy. Sami soba to jest słowo. Sami, sami sobaka. E, to, takim jakim jesteśmy i to myślę, że jest bardzo przydatne. Ja też Teraz, kiedy Jacku się pytasz, to mi się otwiera po prostu tyle historii, między innymi też taka, bo to jest ciągle przy tym obrazie, że przecież ta nasza sesja studyjna, to jest nic innego, tylko trochę prezent od bo myśmy się tam spotkali przede wszystkim po to, żeby nagrać muzykę do filmu Dom Dobry Wojtka, ostatniego. Co prawda i, i też śmiesznie, bo oczywiście zupełnie inna muzyka pojawiła się z elementami tych nagrań w filmie. Natomiast jest tak, że to jest tak naprawdę odpad od procesu produkcyjnego, który nie jest odpadem, stał się jakimś takim kwiatem, który dla, dla mnie jest, jest czymś bardzo wyjątkowym i bardzo szczególnym. Tak. Nie jest e... odpadem, jest po prostu niezależnym bytem po prostu, który nagle okazał się niezwykle atrakcyjny. Tak, tak i, i trochę, też, ja trochę też składam dużo różnych takich słów i wyrazów wdzięczności mhm. sytuacjom, ludziom, ja sobie No to tak trochę. skoro już tak bardzo y, prywatnie, to pozwólcie teraz mój ulubiony utwór y, z waszej płyty. Numer trzy. About and Unknown Diver. Powiedzcie mi coś o nim. To jest muzyka, którą napisałem do filmu Wojtka Zmarzowskiego i która nie znalazła w filmie swojego miejsca. I trochę tak czekam na taki film, gdzie może ona znajdzie swoje miejsce wreszcie. Ona jest po prostu y, kosmiczna momentem. <śmiech> I stała się dla nas takim, taką judą trochę. Ah. Uh -huh. Walicki, Macio Moretti i Mikołaj Trzaska, czyli Roybert Trio w komplecie u nas w programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha Słuchamy waszego debiutanckiego materiału, który powstawał, jak powiedzieliście, w ostatnich latach. To Mikołaju, no skoro już tak bardzo prywatnie, to zapytam cię o twoją muzykę teatralną i filmową. Współpracujesz z Wojciechem Smarzowskim. Przypomnę choćby Dom Zły, Róże, Kler, Wołyń. Muzykę cenioną, nagradzaną. Przyznaję, że zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak ty, człowiek przybywający ze świata, powiedziałbym, takiej muzycznej wolności, awangardy, free, no bo przebojów trzyminutowych nie pisałeś, odnalazłeś swoje miejsce w filmie, w formie, w sztuce, w której ważny jest czas, klatka, precyzyjne ujęcie, czasami błysk, motyw, jakaś migawka, bo za chwilę wydarzy się coś zupełnie innego na ekranie. Więc zapytam cię, czego Mikołaj Trzaska, muzyk, improwizator, nauczył się w kinie? Bardzo szybko powiem. W kinie się uczysz tego, że każde słowo aktora ma znaczenie, więc każdy dźwięk również musi mieć znaczenie, musi być o czymś. Bo Wojtek Smarzowski po prostu pracując nad swoimi filmami daje swoim współpracownikom określone zadania i mówi mi, Mikołaj zagra mi to, zagra mi tamto, niech to będzie o tym, to ma być bardzo precyzyjne. I to jest piękne, że rzeczywiście nie interesuje go w jaki sposób to zrobię, jakimi narzędziami, tylko interesuje go to i właściwie wszystkich nas, na no jak bardzo precyzyjnie uda mi się te emocje wyrazić. I jakby trochę jest tak, że z filmu przeniosłem tą wiedzę na scenę, czyli gdzieś jest taki ciekawy proces przenoszenia rzeczy ze sceny do filmu, z filmu na scenę. I zacząłem czuć i rozumieć, że jednak muzyka i każdy dźwięk jest, to jest jakiś język. To szukam spójności i staram się to robić bardziej świadomie, ale chyba po tym czasie takiej bardzo świadomej pracy udaje mi się zrobić coś takiego, że to się staje takim elementem takiego mojego swobodnego rozumienia i że to mi wchodzi w instynkt. Czyli uważam, że instynkt jest gdzieś rzeczą daną, ale, mhm. ale jest też czymś, co można w sobie wypracować i trochę też improwizacja na tym polega. To jest o, mhm. o tyle ciekawe, że improwizacja to jest czasami taki przypływ świadomości i wyrzucanie z siebie bardzo różnych rzeczy. Czasami, no wiecie o tym doskonale, czas tak. nie gra roli. Ważny jest ten moment, do którego chcemy dojść, jak rozumiemy się z artystami na scenie. W filmie nie masz takiego komfortu. Musisz być precyzyjny. To jest też ciekawe, bo jest coś takiego, że rzeczywiście przepływ świadomości to jest coś, co należy ćwiczyć cały czas i zwrócę uwagę na taki bardzo prosty mechanizm. Kiedy próbujemy coś opowiedzieć, to szukamy słów w półkach naszej wiedzy i te słowa wyciągamy oczywiście bardzo szybko z naszych bibliotek, żeby wyrazić jakąś bardzo krótką myśl. Im bardziej jesteśmy sklejeni z tą naszą wielką biblioteką, tym łatwiej nam się wypowiedzieć na różne tematy, chociażby na ten temat, o którym mm. rozmawiamy w tej chwili. I robienie muzyki jest bardzo podobną rzeczą. Jakby nie ma nic złego w tym, że ta nasza biblioteka jest wielka i duża. Oczywiście, że jeżeli próbujemy powiedzieć coś bardzo precyzyjnie, to te słowa też są w precyzyjny przez nas sposób dobierane, żeby bardzo dokładnie określić miejsce, w którym jesteśmy, o czym mówimy, dokąd zmierzamy. I to jest jakiś proces. W jest naprawdę bardzo podobnie. I wierzę w to, że to, co my ćwiczymy, to jest nic innego jak zwiększanie kontaktu z tą naszą biblioteką, która z czasem wchodzi w naszą krew, staje się takim instynktownym odruchem. Oczywiście, że mamy bardzo dużo różnych zakorzenionych historii w naszej własnej tradycji, czy odsłuchowej, czy też traumatycznej, czy psychologicznej, czy rodzinnej, czy historycznej. to jest jakby jeszcze jedna rzecz. No to się składa bardzo dużo elementów. Mówiliście o tym trochę wcześniej, po tych latach wspólnego koncertowania, nagrywania, improwizowania. To ile tego filmowego trzaski jest w rolby trio? Pytam Ola i Macia. No, zależy o czym mówimy, bo mi się wydaje, że ten proces od takiego, że robimy wariacje stricte na temat tych utworów, które Michał przyniósł, no to ten proces się jakiś czas temu rozpoczął i faktycznie to się tak y, rozmywa. I tak w sumie można chyba potajemnie wyznać, że ta płyta ma bardzo mało z tych, z tych tematów filmowych i właściwie to chyba bardziej do tego nawiązuje niż faktycznie takie Są ze trzy utwory ewidentnie nawet tytułem nawiązujące do filmów, mhm. ale ogólnie to, to jakoś niepostrzeżeniem trochę... Ale... Przestaliśmy być zainteresowani, to jest złe określenie, bo jest tak brzmi tak trochę pejoratywnie, znaczy, ale jakoś ale tak. Nie, nie musieliśmy jak gdyby jeden do jeden cytować hmm. po prostu muzyki wykorzystywanej w samych produkcjach filmowych Mikołaja, natomiast na pewno te produkcje i w ogóle ta estetyka, czyli komponowania muzyki filmowej i to w stylu trzaski, bo to my nie, nie mówimy o muzyce hollywoodzkiej czy innej, tylko muzyce no jednak bardzo organicznej, żywej, abstrakcyjnej, czy wręcz czasami eksperymentalnej i sonorystycznej. I to jest pewien styl, który Mikołaj Trzaska wypracował w swoich produkcjach filmowych. I to no. na pewno była inspiracja do powstania tej płyty, do tego jak właściwie zainspirowani twórczością Mikołaja zrobiliśmy już no. coś autorskiego zespołowego. I na pewno stało się to dla nas czytelne i jasne, że my po prostu robimy muzykę filmową. Że to jest wiesz, tak, ta, ta, ta, filmów. Ta, ta, ta. Nie potrzebujemy filmów do tego. Tak, tak. dokładnie. To że, że dla mnie to jest totalnie jak gdyby, różnica punktu startu w myśleniu nad produkcją muzyczną. Czy my robimy muzykę dla muzyki, czy my robimy muzykę odpowiadającą jakby wartości muzyki filmowej? No, tr trudno mi to. Przypomniała mi się jedna rzecz w ogóle teraz, bo tak naprawdę przecież my pracowaliśmy nad dwoma płytami. Pamiętacie to, że był pomysł, że robimy płytę z muzyką filmową Mikołaja Trzaski i taką naszą płytę przy okazji i okazało się, że po prostu ta płyta przy okazji przejęła nasze wewnętrzne po prostu komputery i my, ja nie wiem, czy my robimy jeszcze tę płytę z muzyką Mikołaja Trzaski filmową, chyba nie, po prostu już to tak, się znaczy to, to co, to co się miało być z tej muzyki jest na tej płycie, tak. ale to już chyba ta ściółka, którą przez te parę lat tworzyliśmy, ona już się tam przeżarła i, i właściwie zupełnie inne rośliny na tym zaczynają rosnąć. No ładnie tak, powiedziane, tak. ja, ja bym powiedział jeszcze tak, że takie bardzo ważne obserwowanie rzeczywistości, bo, bo jednak to jest obserwowanie rzeczywistości. To muzyka nosi duży materiał uważności i daje coś takiego, że nie możemy się oprzeć temu, że jednak, przepraszam za takie bardzo egocentryczne myślenie na nasz temat, ale nie daliśmy się oprzeć rozwojowi. Znaczy rozwój i tak i tak następuje i nie da się wrócić czasami do koncepcji, które były na początku sztywne. Mhm. Mhm. Tylko koncepcja się zmienia, no bo po prostu nie ma wobec tego siły żadnej. No to teraz y, może gdzieś tam historia zatoczy koło to, może ktoś na przykład zaproponuje wam napisanie muzyki do filmu i wtedy byłaby to puenta. Już tak się stało. Właśnie się to dzieje. Co no, cię w sensie puentą by było, gdyby ktoś nakręcił film do tej tak. muzyki? To by była puenta. To by, ale, że tak. po prostu zatrudniamy reżysera, żeby nam nakręcił film do muzyki. Płyta nosi tytuł November. Dlaczego nie April, skoro ukazuje się w kwietniu? No to jest taka śmieszna historia, bo ta płyta nie tylko została nagrana we trójkę, ale też została zgrana wspólnie. Okazało się, że to jest bardzo ważne, zawsze było ważne, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy jak bardzo, że my musimy też tą płytę oprawić w własną ramkę. Czyli musimy mało to, że wybrać co jest dla nas ważne, ale też w czasie nagrywania, zgłośniania, ściszania śladów, nadawania im przestrzeni bardzo nam zależało na tym, żebyśmy to my sami zrobili. Więc tak było trochę, że najpierw Olo siedział za moimi plecami, a potem ja siedziałem za Olo plecami i żeśmy wspólnie prawie, że na cztery ręce, no niemalże, no ktoś przesypiał, to ktoś kogoś budził, ktoś czegoś zapominał, kto drugi sobie przypominał. Czyli byliśmy bardzo blisko tego i mam nadzieję, że to czuć, że te, te instrumenty też są bardzo blisko przy policzku i czasem czuję dotyk w ogóle tych instrumentów. Tak bardzo chcieliśmy, żeby tak było. I nagle słuchając jakiegoś utworu, już nie pamiętam dokładnie którego, Ola powiedziała, a co to na to, żeby płyta nazywała się Nowember? I ja pomyślałem sobie, Rane Boski, właśnie Nowember to nie znaczy żaden miesiąc. Nowember to jest rodzaj stanu umysłu, który też do końca nie wiadomo jaki jest, bo dla każdego słowo samo November może brzmieć bez jego znaczenia bardzo abstrakcyjnie. I, i to było świetne, to było tak zaskakujące, że tak żeśmy postanowili z tym pozostać. To jest to takie y, właśnie wymyślanie w afekcie. Nie wymyślaliśmy tej nazwy, ona po prostu się pojawiła, bo ona ma swoje brzmienie, bo Rojber jest też nowember. Próbuję powiedzieć, żeby czasem przymrużyć oczy i przymrużyć jak gdyby naszą świadomość i autokontrolę, postarać się być troszkę bardziej osobą oderwaną od, od gruntu, to trochę bardziej patrzącą abstrakcyjnie na... Na siebie i wokół siebie. A, przy, a w tym samym momencie trzeba być bardzo blisko rzeczywistego świata i trzeba tak. go dotykać. To jest bardzo ciekawe i też zauważyliśmy od dłuższego czasu, że improwizacja i w ogóle taka praca wspólna wymaga takich dwóch torów ciągle bycia w takim stanie ambiwalencji. Z jednej strony bardzo abstrakcyjne, a z drugiej strony bardzo w dotyku. To jest taka szkoła takiego bardzo nagłego, instynktownego odpowiadania na to, co się... Wiesz co, wie... mi się w ogóle też wydaje, że w wyniku to... tego grania i takiego zaufania... Kształtują się niewidzialne dla innych tory, czyli my podążamy torami, które dla nas są oczywiste, ale mogą być zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy. I to też dla mnie to jest zawsze bardzo tak. duża wartość. Moment, w którym rozumiem, że działamy wspólnie, ale ta dróżka jest zupełnie gdzieś, tak. gdzie nikt by nie był w stanie nawet tego, tego zarośla odsunąć. Mhm. A ja wiem, że my jesteśmy w tym razem. i Myślę, że w tym składzie spokojnie doszliśmy do tego momentu, w którym... Często odbiorcy podświadomie rzeczywiście rozumieją, o co nam chodzi, ale niekoniecznie byliby w stanie to przeanalizować, bo faktycznie jest tak, że te koncerty do tej pory, które graliśmy, one się przeważnie kończą naprawdę takim... Bardzo pokrzepiającym dla nas y, poczuciem zrozumienia. Ja i przynajmniej dla mnie. No, że, że Wiem, że ludzie po prostu partycypowali w jakimś jakim głębszym stanie zrozumienia tego, co robimy. A co ciekawe, finalnie publiczność bardzo często tak komentuje też, że ta muzyka jest tak komunikatywna, tak zrozumiała w odbiorze. Chociaż te nasze połączenia są dla publiczności niewidoczne, one są nie, niewidzialne, to my o nich wiemy, a finalnie tak, no, no muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo komunikatywna. Tak. To jaki będzie ciąg dalszy tej historii? Y nie wiem, jakiego rodzaju zaczepy nas spotkają, albo nie wiem, na jakich bezdrożach wylądujemy, bo to też jest trochę historia osobności. Przez to, że jesteśmy bardzo osobni i każdy z nas porusza się własną ścieżką, to trochę poruszamy się jak szachowe koniki. Trzy szachowe koniki na jednej planszy. Panowie, co będzie dalej z Roybert, Trio? No nie wiemy tak naprawdę. Teraz dopiero płyta wyszła i jesteśmy chyba zaabsorbowani tym. Kombinujemy hmm. sobie koncerty. Mamy trochę koncertów do wakacji i w wakacje również. Hmm. Będziemy robić muzykę filmową najprawdopodobniej, czy, czyli w ogóle to coś takiego śmiesznego, że faktycznie to co gramy na co dzień w tej chwili znajdzie się też w pewnej produkcji, jeszcze nie, nie, nie będziemy szczegółów zdradzać na razie, ale takie plany mamy. Także koncerty, nagrania oraz y, wspólny czas. Picie kawy, Picie kawy. No, Tak, Ale też mam taką myśl, cieszę się strasznie, że zagramy rzeczywiście trochę koncertów, nawet więcej niż zwykle. I mam nadzieję, że ta trasa koncertowa no. pokaże nam, gdzie mamy zrobić następny krok. po Ostatnio w Pardon to tu w Warszawie, gdzie odbyła się koncertowa premiera waszej płyty, grał skład, którego wspólny wiek wynosił 300 lat. A wam jeszcze do tego dużo brakuje. Szybciutko policzyłem. 161 to jest właściwie nic. nic. Tak naprawdę. No Mikołaj niedawno obchodził 18 urodziny. <grym> Wszystkiego najlepszego. Niebawem świętujesz tak. w Gdańsku. Tak. Same przyjemności się szykują. No tak to jest taki właśnie bardzo ambiwalentny moment. To jest wielka radość, bo wspominasz najwspanialsze momenty w życiu, bo na te najgorsze nie masz już siły, żeby o nich myśleć, ale też taki moment właśnie, kiedy patrzysz, myślisz o stracie. Dzisiaj powiem w tajemnicy i trochę zareklamuję Grzesiona Wlodzkiego, który jest największym precypantem i pięknie uczestniczy w tej stracie bardzo twórczo i chyba to jest coś, co sobie możemy życzyć, żeby twórczo uczestniczyć w tym niesamowitym procesie, który dopiero w wieku lat 60, powie Pamiętam, Możesz tam no, no, Naprawdę To zobaczycie, możesz w tym uczestniczyć aktywnie, jeszcze ciągle. Super. Ja Dzie tylko dodam, urodziny Mikołaja Trzaski 24-26 kwietnia Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Olo będzie, będzie, będzie. Macia również Macio będzie, będzie, ale nie zagracie jako ReiBerti. Nie, o, no właśnie. O, w innych nie. składach. Tak. Po nie, zagramy kilka dni później. Tak, Mikołaj po prostu zrobił losowanie totka. Lubią tak, losowanie poprzez lansowanie. <laughs> Bardzo wam dziękuję Dziękujemy. za to spotkanie. Dobrze. Dziękujemy. Roybert Trio, płyta November już do dowolnego odsłuchiwania i koncerty przed nami. To na zakończenie może Rose Variation może być? Tak, tak, to, tak. to jest dla Wojtka Smarzewskiego. No, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że razem z Wojtkiem obchodzimy 25 lecie pracy twórczej, więc można mu to dedykować. Mikołaj Trzaska, okay. bardzo dziękuję. Dziękujemy. Macie Marecki. Dziękuję bardzo. Olowalicki. Dziękuję. dziękuję bardzo. Gdyby państwo mieli ochotę posłuchać Roybert Trio u siebie w domu z płyty kompaktowej, to jest taka możliwość. Trzy egzemplarze czekają na państwa. Proszę pisać jacek.hawrylukatpolskieradio.pl Bardzo dziękuję za dziś. Samocha powraca za tydzień. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm.